Cześć, mam na imię Magda, jestem alkoholiczką, powiedzcie mi tylko czy mnie słychać, dobrze, bo słyszę jakieś rozłączanie i, i Łukasza tak trochę słyszałam, trochę nie słyszałam, więc nie, nie mam pewności, czy mnie płynnie słychać. No dobrze, no dobrze, super. Ech. No więc mam na imię Magda, jestem alkoholiczką we wspólnocie. Jestem od 12 grudnia 2021 roku, czyli trochę ponad rok. I to jest też moja data trzeźwości. E, rok 10. E, prowadziliśmy nadal e, inwenturę, więc no tak to rozumiem, żeby nadal prowadzić, no to... Coś już musiałam zrobić wcześniej. Krok dziesiąty to jest tak, ja to rozumiem, tak też mamy napisane w naszej książce, że wkroczyliśmy w świat ducha. Tak? To jest jakby taki sprawdzian codzienny tego, co zrobiliśmy do tej pory. Czyli żeby głównie, głównie żeby być w dobrej relacji ze wszystkimi ludźmi i ze sobą. Każdego dnia yy, mamy tutaj napisane, że naszym następnym zadaniem jest wzrastanie w zrozumieniu i efektywności. I to właśnie wszystko odnosi się do relacji. Yy, do relacji z ludźmi, z rodziną, z ludźmi z pracy, yy, ze znajomymi, yy, z ludźmi ze wspólnoty i ze sobą. Bo też często. Mam tak, że coś mi we mnie przeszkadza, gdzieś, gdzieś po prostu czegoś nie jestem w stanie zaakceptować. Może przeczytam, może przeczytam jeszcze obietnicę. 9. kroku, bo ono jakby jest takim wstępem i takim przejściem właśnie w dalszy etap no, no tego sprawdzianu, czyli tych, te, tych już y, takich duchowych kroków od 10 do 12 y, po uporządkowaniu swojej przeszłości. Jeżeli do tego etapu naszego rozwoju podejdziemy starannie, to już w połowie będziemy zadziwieni efektami. Poznamy nową wolność i nowe szczęście. Nie będziemy żałować przeszłości i nie będziemy chcieli zatrzaskiwać za nią drzwi. Wejmiemy sens słów, pogoda ducha i zaznamy spokoju. Ze względu na to, jak nisko upadliśmy, zobaczymy, że z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni. Znikną poczucie bezużyteczności i użalanie się nad sobą. Przestaniemy skupiać się na sobie, a zaczniemy interesować się bliźnimi. Zniknie egoizm. Zmieni się całe nasze nastawienie i nas nasz sposób patrzenia na życie. Opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, które kiedyś wprawiały nas w zakłopotanie. Nagle uświadomimy sobie, że Bóg robi dla nas to, czego dla siebie, sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić. I w tej obietnicy, ja, ja mam takie doświadczenie nawet z, z ostatnich dni, ten fragment, że opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, które kiedyś wprawiały nas w zakłopotanie. Jak ja się budzę codziennie rano, to ja się budzę bez Boga, bez siły wyższej. Budzę się jakby tak, no taka wyzerowana. Więc dopóki nie poproszę Boga, żeby kierował moim myśleniem, to po otworzeniu oczu w mojej głowie pojawiają się bardzo różne myśli. Zanim wezmę do ręki książkę i zanim uklęknę i się pomodlę, to moja głowa podróżuje w bardzo jakieś dalekie, czasem dziwne rejony. E, mojej podświadomości i e, mam bardzo wiele myśli e, w głowie, które, które są bardzo różne też, bo to są myśli dobre, to są myśli złe, czasem jakieś grzeszne, brudne, bo jestem chorą osobą. E, I e, kiedy ja się pomodlę, to dopiero wtedy jakby takie mm, łapie połączenie po, łapie połączenie ze swoją siłą wyższą i wtedy dopiero y, jestem w stanie funkcjonować y, w zgodzie ze sobą i właśnie z całym, y, z całym otoczeniem. Y, jak dostałam zaproszenie na tą speakerkę, to pierwszą moją myślą było, kurczę co, przecież ja nie mam za bardzo doświadczenia na temat dziesiątego kroku, co ja tam powiem. <głos> Ale wyszło tak, że Bóg mi w ostatnich dniach dał tyle doświadczenia na temat dziesiątego kroku, że właściwie właściwie ta myśl zupełnie nie, nie ma już żadnej racji bytu. <głos> na przykład, na przykład wczoraj wczoraj miałam taką sytuację że gotowałam sobie obiad, ten obiad coś mi się przedłużało, to gotowanie nie chciało mi się dogotować, to wszystko, ja już byłam głodna, tutaj miałam z pracy sporo maili, sporo maili jakichś raportów do zrobienia i tak dalej, ten obiad mi się ugotował w końcu, no i ja sobie siadłam do tego obiadu, biorę widelec do ręki, dzwoni do mnie, dzwoni telefon służbowy. No ja już jestem oburzona, bo ja jestem głodna, czekałam na obiad i dlaczego dzwoni mi telefon służbowy, kiedy jestem w czasie pracy? No, abstrakcja totalna. I zadzwoniła do mnie kobieta, ja pracuję, ja pracuję w logistyce ta kobieta zadzwoniła do mnie żeby tam przełożyć jakąś dostawę na inny termin bo mój, pra, mój, mój pracownik nie odbiera telefonu ona nie może się do niego dodzwonić I ja, ją, ja ją po prostu automatycznie okłamałam ja mówię wie pani co nie ja nie miałam z Pauliną dzisiaj kontaktu w ogóle żadnego i, i nie, niech pani próbuje się dodzwonić i tyle no zbyłam ją totalnie odłożyłam ten telefon no i oczywiście od razu, od razu yy, na myśl. No, co ty mówisz, Magda? No przecież jak nie miałeś kontaktu z Pauliną, no miałaś kontakt z Pauliną, co prawda nie telefoniczny, tylko tam gdzieś przez Teamsa e maila, yy, ale miałaś ten kontakt telefoniczny i w ogóle, w ogóle jaki sposób załatwienia? Yy, załatwienia sprawy, zero profesjonalizmu, jakiej, jak, jakiejś wyrozumiałości dla tej kobiety, no ona też jest w pracy, prawda, no i, i zupełnie, to, totalnie taka sytuacja, której, która, no, pokazuje to, że jak ja nie mam czujności przez cały dzień takiej, co do swojego zachowania, i tego w jaki sposób traktuję innych ludzi to jestem taka no, niepoczytalna dosyć w niektórych sytuacjach i ja za chwilę tego żałuję Jest, mam jeszcze coś takiego jak po prostu te, te sytuacje wszystkie, kiedy ja coś na przykład mam skłonność do minimalizowania albo wyolbrzymiania jakiejś sytuacji Drobnych takich jakichś nieuczciwości, e, które, które zazwyczaj zauważam, ale czasem ich nie zauważam i one się kumulują mi gdzieś tam z tyłu głowy. E, I e, już pogubiałam się, nie wiem, a w, a w każdym bądź razie. E, Zauważam te sytuacje. jakich nie zauważam, to one są gdzieś tam z tyłu mojej głowy. A ja, pomimo tego, pomimo tego, i tak potrafię brnąć w tą sytuację. myślę sobie, a to tam najwyżej przeproszę, albo sobie później tą sytuację jakoś, jakoś sobie ją później zracjonalizuję. No nie, a to tam nie było tak źle. To taka mała nieuczciwość, czy tam. W sumie to trochę jest w tym prawdy, to ja tam nie będę nikogo przepraszać ani nie będę tego rozdmuchiwać. Po co, po co będę to robić? Po co. Ale właśnie w poprzednim tygodniu, tydzień temu, w środę dokładnie, miałam taką kiepską kondycję bardzo no i totalnie nie wiedziałam o co chodzi. Byłam bardzo płaczliwa przez cały dzień, taka jakaś poirytowana wszystko mnie denerwowało dookoła cokolwiek bym nie zrobiła zaczęły się pojawiać jakieś kompulsywne zachowania takie różne no i później po przeanalizowaniu tego, po rozmowie ze sponsorką właśnie wychwyciłam te wszystkie sytuacje których nie wychwyciłam w ciągu ostatnich dni, czyli że gdzieś tam, gdzieś kogoś oszukałam gdzieś um, coś wyolbrzymiłam, coś nie było do końca, tak jak powiedziałam, że to była taka no nieprawda e, i, i te, te sytuacje tak mnie gryzły. Ja tego nie wychwyciłam w tym codziennym, w codziennym podsumowaniu dnia, kiedy to robiłam, to a nie, tam jak mamy napisane, że czy, czy, czy żywiliśmy urazę, czy byliśmy samolubni, nieuczciwi, czy się baliśmy? Nie, w sumie to się nie bałam, nie byłam nieuczciwa i tak traktowałam sobie trochę ten, ten krok jedenasty, tak ulgowo trochę. No i to były, to był właśnie efektem tego była moja gorsza kondycja, kondycja fizyczna, kondycja psychiczna mamy tutaj napisane, że uważamy przez cały dzień na samolubstwo, nieuczciwość urazy i lęk, a gdy one się pojawią od razu prosimy Boga, aby je usunął, natychmiast jest z kimś omawiamy i szybko naprawiamy błędy jeśli, jeśli kogoś jeśli kogoś skrzywdziliśmy. Miłość i tolerancja dla innych oto nasz kodeks postępowania. I ja muszę, ja muszę o tym myśleć stale przez cały dzień, żeby z każdą osobą, którą, z którą mam kontakt w ciągu dnia, żeby, żeby patrzeć na nią z miłością i tolerancją, żeby mieć cierpliwość, być życzliwą i żeby, żeby nie zrobić, nie urazić tej osoby, nie. nie po prostu nie spowodować y, też y, nie, sobie jakiejś krzywdy y, tym nie zrobić, bo jeżeli ja nie wyłapię tego, to później moja kondycja duchowa się bardzo obniża. Hmm. A ja jeszcze... Hmm. Jak jestem w takiej lepszej kondycji duchowej i y, widzę nawet już rozmawiając z jakąś osobą, ja cały czas myślę o tym, rozmawiając z nią, bądź Magda Miła, bądź życzliwa, bądź cierpliwa, y, bądź tolerancyjna i jak ja widzę, że już y, y, coś tam zaczynam kręcić, to szybko zmieniam kurs i skupiam się właśnie na tym, że y, nie nie strzęp języka, tak? Nie dogaduj. Po to, żebym ja nie musiała przepraszać później, bo jak, jak mam kogoś przeprosić za coś, co zrobiłam, to ja tego nie lubię bardzo. Ciężko mi jest się przyznać do błędu i musieć za to przepraszać. To nawet sam lęk spowodowany tym, że ja będę musiała kogoś przeprosić jakby powoduje, że jestem bardziej cierpliwa, życzliwa, tolerancyjna dla, dla ludzi, którzy są wokół mnie po to, żeby nie musieć tego robić, no nie? Bo mam takie, takie lęki, bo ja nie lubię tego robić nie lubię przyznawać się do błędu bo moje ego jest, jest bardzo wysokie nie jest to pożądane pożądane zajęcie a jeszcze może powiem na temat na temat tego ja już to czytałam wcześniej, ale chyba tak odbiegłam troszeczkę od tej myśli opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością mat materialną znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, które kiedyś wprawiały nas w zakłopotanie no i to się dzieje, ta obietnica się u mnie spełnia z tym, że mam tutaj jedno ale bo faktycznie opuścił mnie strach przed ludźmi i niepewnością materialną i znajduję intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, które wprawiają mnie, czy tam wprawiały w zakłopotanie tylko teraz jest, jest taki klucz tego, że ja właśnie potrafię odpowiedzieć komuś nie w taki sposób, w jaki powinnam to zrobić, no nie. Czyli ja nie walczę, jeżeli na przykład ktoś mnie irytuje i miałam taką sytuację. Miałam taką sytuację ostatnio że po prostu moja koleżanka słyszy ona po raz kolejny i po raz kolejny, no tak jakby mi marudzi tak raz się z nią widzę, mi marudzi przemilczałam, drugi raz się widzę z nią, mi marudzi, przemilczałam tak, tolerancja no, no tak jest akceptuję niby i tak dalej w końcu wygarnęłam jej i powiedziałam, że cały czas, cały czas słyszę to samo, nic się nie zmienia marudzisz i tak dalej no to jest, to jest właśnie konsekwencja działania tej obietnicy, bo moją, moim intuicyjnym sposobem na, na, na tę sytuację było wygarnięcie jej tego i podejrzewam, że już nie będę tego słyszeć, marodzenia od nie, bo jej to wygarnęłam po prostu, ale czy to jest prawidłowy sposób załatwienia tej sytuacji? No chyba nie, no bo E, tak samo jak, jak z tą kobietą, z którą dość, e, rozmawiałam e, jedząc ten obiad, e, powinnam, e, powinnam po prostu powiedzieć pani, przepraszam, ja, ja teraz jem obiad e, i oddzwonię do pani za 10 minut albo koleżance powiedzieć, wiesz, no nie wiem, nie mogę, nie mogę ja tobie pomóc w tym, może, nie wiem, chcesz porozmawiać na ten temat, dlaczego, dlaczego jest tak, a nie inaczej, w jakiś inny sposób do tego powiedzieć. A moim intuicyjnym sposobem postępowania było nakrzyczeć na panią i wygarnąć koleżance o co myślę, nie patrząc na to, w jaki sposób ona, jak ona się z tym poczuje i i, i Później tak musieć przepraszać i, i, i wszystkie konsekwencje ponosić z tego zachowania. No, tak powtórzę, chyba się jeszcze. Tak już bym chciała na temat tego kroku kończyć. Przez cały dzień muszę zachowywać tą czujność, kiedy jestem w kontakcie z innymi ludźmi. Ja mieszkam sama, więc tak jakby troszeczkę wydaje mi się, że mam sytuację ułatwioną, bo spotykam się z ludźmi tylko wychodząc z domu lub rozmawiając z nimi przez telefon innymi. Cały dzień muszę myśleć o być czujna, żeby na każdego patrzeć z tolerancją, cierpliwością i miłością i staram się z tą miłością podchodzić do wszystkich ludzi. No, ale to wychodzi raz lepiej raz gorzej. No wiecie co, chyba tyle na temat dziesiątego kroku. Tak może mówiłam trochę chaotycznie, ale myślę, że tak powiedziałam wszystko co, wszystko, co chciałam. Jeżeli jakieś pytania będziecie mieli na temat jeszcze tego dziesiątego kroku, to ja jak będę mogła to odpowiem na te pytania a jeszcze, jeszcze może tak dopowiem, bo to właśnie przed sobą książkę a propos tej czujności przez cały dzień to mamy tutaj takie zdanie jak mogę Ci służyć najlepiej bądź wola Twoja, a nie moja tak? czyli jak zachowuję tą czujność przez cały dzień i na wszystkie sytuacje, które się wydarzają to Muszę powtarzać sobie stale, żeby była wola siły wyższej, nie moja, żebym ja nie próbowała ingerować w te sytuacje, które się dzieją. Jeżeli chodzi o tradycję dziesiątą, to ja może powiem, że w ogóle ja bardzo, bardzo lubię tradycję, taką mam słabość do tradycji, w ogóle odkąd przyszłam do wspólnoty, bo kroki wydają mi się być takie humanistyczne bardzo, tak już to powtarzam kilka razy i ja mam taki analityczny umysł bardziej i wszystko przez całe życie staram się zrozumieć uwielbiam liczby i tradycje dla mnie są takie przejrzyste, bardziej takie właśnie, które trafiają do mnie, do, mo do, mojego, do mojego umysłu. Y y I fajne jest w tym to, ponieważ ja czuję się dzięki tradycjom bezpieczna we wspólnocie, I a jeszcze fajniejsze jest to, że nas wszystkich obowiązują te same tradycje. Y Każdego, każdego członka wspólnoty obowiązują te same tradycje, i to tworzy po prostu taki, taką bezpieczną platformę, na której my się wszyscy poruszamy. I tradycja dziesiąta mówi, że nie zajmujemy stanowiska wobec problemów spoza wspólnoty, żeby imię A.A. nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki. No to to się w sumie łączy mi też z Krakiem Dziesiątym, bo e, jeżeli my między sobą nie toczymy sporów e, i nie wdajemy się w takie dyskusje, które nas mogą poróżnić, bo e, tak, jedynym, jedynym warunkiem, tradycja trzecia, jedynym warunkiem przynależności do wspólnoty jest chęć zaprzestania picia i we wspólnocie jest cała, cała masa, masa ludzi różnych, jesteśmy, jesteśmy różni, to jeżeli my między sobą nie toczymy sporów na temat religii, polityki czy jakichś, nie, nie, nie wyrażamy swoich opinii, na mityngach, czy też poza nimi żyjemy w zgodzie, to tworzymy tą jedność, i, i, i jako wspólnota też zapewne, jeśli, jeśli między sobą tych sporów nie toczymy, to jako wspólnota też nie będziemy ich toczyć, no nie. I łączy mi się to tak jeszcze z krokiem dziesiątym właśnie, że musimy na każdym kroku pamiętać o tej tolerancyjności. Więc też jako wspólnota, nie, nie zajmując stanowiska gdzieś poza wspólnotą, nie popierając ani nie negując żadnych jakichś idei, które wspólnoty nie dotyczą, to też nie jakby, no bo każda idea i każdy, każda tam religia czy polityka, wszystko, wszystko ma zwolenników i przeciwników. Więc jako wspólnota, gdybyśmy zajmowali stanowisko w sprawach religijnych politycznych, to mielibyśmy tym samym zarówno przeciwników, jak i zwolenników. A naszym, naszym jedynym celem jest, jest pomoc alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. I musimy o tym pamiętać też no w kontaktach z innymi ludźmi, tak, że każdy ma prawo do własnej opinii czy zdania, a wyrażając tą opinię, możemy, możemy sami przyczynić się do, do właśnie jakichś sporów, czy pogorszenia relacji relacji z jakimiś ludźmi. Hmm. To no, chyba tyle. Jeżeli, jeżeli będą jakieś pytania, to zapraszam. I, a jeszcze, jeszcze chciałam podziękować bardzo za zaproszenie za zaproszenie na tę speakerkę, że mogłam się podzielić doświadczeniem. Dziękuję Wam bardzo.